Rozdział 25. Dalsze napady Lamanitów. Potomkowie kapłanów króla Noego giną w ogniu, jak prorokował Abinadi. Wielu Lamanitów nawraca się i przystępuje do antinefilechitów. Wierzą w Chrystusa i przestrzegają prawa Mojżesza. I stało się, że Lamanici ci byli jeszcze bardziej gniewni, że zabili wielu ze swych braci, dlatego przysięgli zemstę Nefitom, a tymczasem nie próbowali więcej zabijać anti-Nefilechitów. Lecz ze swymi armiami przekroczyli granice Zarachemli, napadli na mieszkańców Amonichach i zgładzili wszystkich. Potem mieli wiele bitew z Nefitami, w których wypędzano ich i zabijano. I zabici Lamanici prawie wszyscy byli potomkami Amulona i jego braci, kapłanów Noego, i byli oni zabijani przez nefitów. A ci, którzy się uratowali, uciekli do wschodniej części puszczy, gdzie zagarnąwszy władzę nad Lamanitami, skazali na śmierć w ogniu wielu Lamanitów z powodu ich wiary. Albowiem wielu Lamanitów, doznawszy ciężkich strat i cierpień, zostało pobudzonych do przypomnienia sobie słów Aarona i jego braci, głoszonych w ich kraju. Dlatego zaczęli wątpić w tradycję swych ojców, a wierzyć w Pana, że dał on wielką moc Nefitom. I tak wielu z nich nawróciło się w puszczy. I stało się, że ich panujący, którzy wywodzili się od ocalałych synów Amulona Skazali na śmierć wszystkich tak wierzących ich męczeńska śmierć spowodowała, że wielu ich braci oburzyło się I tak zaczęły się walki w puszczy Lamanici zaczęli tropić potomków Amulona i jego braci I zabijać ich, że uciekli do wschodniej puszczy I są oni do teraz tropieni przez Lamanitów tak wypełniły się słowa Abinadiego o potomkach kapłanów, którzy skazali go na śmierć w ogniu, albowiem powiedział im, co ze mną uczynicie, będzie przykładem tego, co nastąpi. I Abinadi był pierwszym, który poniósł śmierć w ogniu z powodu swej wiary w Boga i to, co powiedział, oznaczało, że wielu poniesie śmierć w ogniu tak, jak on cierpiał. I powiedział kapłanom Noego, że ich potomkowie skażą wielu na podobną śmierć I że zostaną rozproszeni po kraju i będą zabijani Tak jak owce nie mające pasterza są pędzone i zabijane przez dzikie zwierzęta I te słowa sprawdziły się, gdyż byli pędzeni przez lamanitów, ścigani i zabijani I gdy lamanici przekonali się, że nie są w stanie pokonać nefitów Powrócili do swego kraju i wielu z nich osiedliło się w Izmael i w Nefi, przystępując do ludu Boga, to jest do anti Oni również, jak ich bracia, zakopali swą broń wojenną i stali się sprawiedliwi i postępowali drogami Pana, przestrzegając Jego przykazań i przepisów. Przestrzegali prawa Mojżesza, gdyż jak dotąd nie wszystko się jeszcze wypełniło i prawo Mojżesza było od nich wymagane. I nie tylko przestrzegali prawa Mojżesza, ale też wyglądali przyjścia Chrystusa, uważając, że prawo Mojżesza jest symbolem przyjścia Chrystusa i wierzyli, że muszą przestrzegać tych obrzędów aż do czasu, gdy On im się objawi. I nie uważali, że zbawienie następuje dzięki prawu Mojżesza, lecz że prawo Mojżesza służy do wzmocnienia ich wiary w Chrystusa. I tak przez swą wiarę mieli nadzieję wiecznego zbawienia, polegając na duchu proroctwa, dającym świadectwo, że to nastąpi. I teraz Amon, Aaron, Omner, Himni i ich bracia cieszyli się ogromnie sukcesem, jaki odnieśli pośród Lamanitów, wiedząc, że Pan wysłuchał ich modlitwy i spełnił wszystko, co im powiedział.